szacunku. Podążał drogą Nintę aż do samego końca. Zapłacisz za to. A ukryte ambicje. W oczach ma krwi. On już nie jest dzieckiem. Jego czakra jest coraz silniejsza. Muszę natychmiast zaatakować. naprawdę została złamana? Nie. Została naruszona i czakra lisa o dziewięciu ogonach przebłyskuje na zewnątrz, ale pieczęć wciąż trzyma. Dobrze, więc może wciąż jest szansa. Może. Zabuza! Nie chcę psuć ci zabawy! Wiem, jak bardzo lubisz przeciągać walkę, ale najwyższy czas ją zakończyć. No jak? Co ty na to? Nie traćmy już więcej czasu. Hmm, kusząca propozycja. Nie mogę się doczekać tego, co zrobisz. Zaczynaj, Kakashi! Nie mogę... Jego energia jest zbyt silna. <gry> Uza. Nie mam szans z tym chłopakiem. Panie, zawiodłem cię. Aaaa. Więc to Ciebie spotkałem wtedy w lesie. Czemu nie uderzasz? A? Przecież przysiągłeś pomścić swojego towarzysza. Czy to były tylko puste słowa? A? powstrzymujesz, jeśli włożysz w to tylko tyle siły, nigdy nie dotrzymasz przysięgi. Może on nie znaczył dla Ciebie aż tak wiele. A? Czy masz kogoś, kto jest dla Ciebie ważny? Dla mnie liczy się tylko jedna osoba. Żyję po to, by ją chryć i służyć. To cel mojego życia. Okazanie litości wrogom tego, któremu służysz. Pozostawienie ich przy życiu. Ch masz szansę ich zniszczyć. Nie jest wy... Twojego istnienia. Więc daj żyć. Stajesz się nikim. Twoja egzystencja traci sens. Pozostaje tylko wegetacja. Ból, cierpienie, walka. To wszystko traci znaczenie. Mów za siebie, mądralo! Jeszcze tego nie rozumiesz? Przecież ja cały czas mówię o sobie. Dzisiaj okazało się, że dla Zabuzy jestem bezużyteczny. Zabuza? Dlaczego akurat on? Poświęcasz życie podłemu draniowi, który nawet nie wie co to honor! Jeśli on naprawdę jest dla ciebie taki ważny, to w życiu nie słyszałem czegoś tak smutnego! Cóż, byli inni, którzy się dla mnie liczyli. Dawno temu. Mój ojciec i moja matka. Pochodzę z krainy wody, z małej wioski, którą zimą pokrywa gruba warstwa śniegu. Moi rodzice byli bardzo biedni. Nasze życie było trudne, ale szczęśliwe. Rodzice szanowali się i dbali o mnie. Tak, byliśmy szczęśliwi. Ale potem wszystko się zmieniło. Wszystko przez coś, co zdarzyło się na długo przed moimi narodzinami. Co się stało? No co? Opowiedz. To nie była moja wina. To jest we krwi. Krwi? Co to było? Mówiłeś, że stało się coś, co wszystko zmieniło. Tak, to mój ojciec się zmienił. Po latach potwornej wojny domowej ludzie w mojej krainie zaczęli bać się i nienawidzić każdego, kto miał we krwi Kekei Genkai. Kekei Genkai? To cecha dziedziczona w obrębie jednego klanu. Rzucu oraz wyjątkowe zdolności są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Ze względu na swe umiejętności członkowie klanów stawali się najemnikami, walczyli w wielu bitwach i budzili respekt. Gdy wojna się skończyła, Ludzie zaczęli nimi pogardzać. Bali się, że ich obecność sprowadzi kolejne nieszczęścia. Po zakończeniu wojny członkowie klanów ukryli się, nie chcąc, żeby ktokolwiek wiedział o tej skazie w ich krwi. Nie demonstrowali swych zdolności. Gdybyś wejrzał we wspomnienia tamtego chłopca, ujrzałbyś w nich strach. Ludzie boją się tego, czego nie są w stanie ogarnąć rozumem. Przez lata moja matka ukrywała swoją wrodzoną cechę. Zakochała się w prostym farmerze. Wyszła za niego. Myślała, że do końca swych dni będzie prowadzić spokojne, szczęśliwe życie. Mamo, zobacz, co potrafię. Widzisz to? Widzisz? Widzisz? Prawda, że to jest piękne? Nie! Nie rób tego więcej! Słyszysz? Nigdy! Jesteś bardzo złym dzieckiem! co robisz? O, o, przepraszam! Przepraszam, kochanie! Przepraszam! Mój ojciec to widział. Dzięki temu poznał nasz sekret. Okay. <laughs> Kiedy się wreszcie ocknąłem, nie byłem już sobą. Nie miałem już rodziców. Ale zdawałem sobie sprawę, że straciłem coś jeszcze coś o wiele ważniejszego. Wtedy poczułem się naprawdę źle. Coś ważniejszego niż Twoi rodzice? Co? Cel. Nikt na całym świecie mnie nie potrzebował. Byłem zbędny. Zupełnie jak ja! Dlaczego tak bardzo chcesz zostać Hokage? Bo marzysz o tym, żeby mieszkańcy twojej wioski widzieli w tobie wielkiego ninja. Tylko dzięki spojrzeniom innych ludzi nasze życie naprawdę nabiera sensu. Jeśli nikt nie zwraca na ciebie uwagi, jest tak jakbyś w ogóle nie istniał. Kiedy zawóz na mnie spojrzał, w jego oczach nie było strachu ani nienawiści. Nie odrzucił mnie z powodu mojej inności. Właśnie ta wyjątkowość była tym, czego chciał. Znów poczułem się potrzebny. Hmm. I co mamy być Nikt cię nie chce. Hej, wie pan co? Mamy podobne oczy. Będziesz mi służył i wykonywał wszystkie moje rozkazy. Ruszajmy więc. Tak było. Mój pobyt tutaj dobiegł końca Haku. Dziś w nocy opuszczę krainę wody. Ale pewnego dnia wrócę i przejmę tę ziemię. Stanę się jej panem. Zanim to się stanie, trzeba zrobić wiele rzeczy i ty nikt tym pomożesz. Ale ostrzegam cię. Przyjaźń, pocieszenie, opieka nie są mi potrzebne, więc i Ty ich ode mnie nie oczekuj. Dobrze rozumiem. Należę do Ciebie, Zabuza. Jestem tylko narzędziem w Twoich rękach. Myśl o mnie jak o broni, którą trzymasz przy boku i używasz, kiedy chcesz. Dobrze powiedziane. Zawiodłem Cię, Zabuza. Jestem niczym zepsuta broń, której nie można już używać. naruto dokończ to sztuka ninja przyzwanie styl ziemi rzucu kłów Po co to robisz? Jaki ma sens, twoje Jutsu, skoro nie możesz mnie znaleźć, A ja znajdę ciebie. Wpadłeś w moją pułapkę jak ślepiec. Rozczarowałeś mnie, Kakashi. Chyba masz rację. Najwyższy czas to zakończyć. Cię zobaczyć, muszę Cię wyczuć To było Jutsu Przezwanie Wezwałem moje psy ninja Które bezbłędnie odnajdują krok Kiedy zaatakowałeś Pozwoliłem, byś mnie zranił Chciałem, żebyś to zrobił Zapach mojej krwi na Twoim mieczu Doprowadził psy do Ciebie I co? Chyba nie tylko ja byłem ślepy Heh. Wpadłeś w moją pułapkę Rozczarowałeś mnie, Zabuza. A, mgła nareszcie opada. Gadanie. Biedny Zabuza. Jesteś chorobliwie ambitny. Nie znasz umiaru. Zawsze przesadzałeś. Po nieudanym zamachu na Mizukagę i próbie dokonania przewrotu uciekłeś z nieliczną grupą popleczników. Tropiący ninja z twojej krainy deptali ci po piętach. Stałeś się złym ninja, którego imię zyskało rozgłos. Nawet w wiosce ukrytej w liściach. Teraz chcesz wrócić i spróbować jeszcze raz. Potrzebujesz do tego pieniędzy, żeby je zdobyć. Upadłeś tak nisko, że zostałeś najemnikiem tego szubrawca Gato. Dobrze, Zabuza. Dość gadania. Zakończmy to. Nie użyję Sharingan, nie skopiuję techniki innego ninja. Nie, tym razem to będzie coś innego. Moje własne czucu. Ostrzem Jego czakra jest tak silna, że ją widać. Trzyla ją w ręku. To odważny człowiek, ma szczytny cel. Most, który buduje, jest to nadzieją mieszkańców tej krainy. Ty jesteś jak choroba. Atakując jednego, zarażasz wszystkich i nic cię to nie obchodzi. Nie taka jest prawdziwa droga Shinobi. To prawda, masz rację. Nie obchodzą mnie ci ludzie i ich żałosne marzenia. Gardzę nimi. Ja mam własne marzenie. Żeby mieć marzenie, trzeba mieć przyszłość. Ty jej nie masz. To jest twój koniec, Zabza. No dalej, uderz. Dlaczego się wahasz? To najgłupsza historia, jaką słyszałem! To znaczy, on cię traktuje jak niewolnika. Jesteś człowiekiem, a nie bronią czy narzędziem. Jak możesz poświęcać się dla kogoś takiego? Właśnie z tego powodu. Ha? Naprawdę aż tak bardzo to cię dziwi? No, tak. Troszeczkę. Gdy mnie znalazł, moje życie nie miało sensu ani ceny. On dał mi jedno i drugie. I'm <laughs> <laughs> Znów stałem się bezużyteczny, moje życie straciło sens. Jestem zepsutym narzędziem, nikomu niepotrzebnym, stępionym mieczem. Dalej, Naruto. Zrób to. Zrób to dla nas obu. Zrób to. Szybko.